aby odwiniarzy odebrał pożytki onej winnicy. Lecz oni pojmawszy go, ubili i odesłali próżnego. I za się posłał do nich sługę drugiego, którego też oni ukamienowawszy głowę mu zranili i odesłali obelżonego. I za się posłał inszego sługę, ale i tego zabili i wiele innych, z których jedne ubili.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 Cóż wtedy uczyni Pan onej winnicy? Przyjdzie, a potraci one winiarze i da winnicę innym. I za liście nie czytali tego pisma? Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną? Odpanać się to stało i jest dziwne w oczach naszych. Starali się wtedy, jakoby go pojmać, ale się ludubali, bo poznali,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 ale wprawdzie, drogi Bożej, uczysz. Godzisz się dać czymś cesarzowi, czyli nie. Mamyś go dać, czyli nie dać. A on, poznawszy obudę ich, rzekł im, Czemuż mnie kusicie? Przynieście mi grosz, abym go oglądał. Wtedy mu oni przynieśli, a on im rzekł, Czyjże to jest obraz i napis,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 na ostatek po wszystkich umarła i ona niewiasta. Przetoż przy zmartwychwstaniu, gdy powstaną, któregoż z nich będzie żoną, bo siedem ich mieli ją za żonę. Na to Jezus odpowiadając rzekł im, zaś nie dlatego błądzicie i żeście nie powiadomi Pisma ani mocy Bożej, albowiem gdy wstaną, ani się żenią, ani za mąż wydawają,